W tych warunkach państwo musi się staczać po równi pochyłej. W oczekiwaniu nowych katastrof zewnętrznych i wewnętrznych, które znów wstrząsną niem w podstawach ze straszniejszym może skutkiem niż ostatnia. Bo jeżeli rządy nieodpowiedzialnej biurokracji, kierujące z centrum całym aż do najdrobniejszych szczegółów zarządem tego olbrzymiego państwa, osiągnęły takie rezultaty jak dzisiejsze, jeżeli prowadziły one państwo w tylu kierunkach do położenia bez wyjścia, to dziś, po wstrząśnieniu, jakiego państwo doznało, tem mniej będą one zdolne podołać swemu zadaniu, choćby się powiódł plan powierzchownego ich odnowienia, który jest w gruncie rzeczy nieziszczalny bo albo przedstawicielstwo narodowe musi mieć byt i władzę niezależną od biurokracji, albo biurokracja będzie dążyła do jego zniszczenia, jak niszczyła reformę Aleksandra II. Jej żywiołowym wprost dążeniem, dopóki ma potem władzę, jest usuwanie sobie z drogi wszelkich przeszkód, niszczenie wszystkiego, co ją krępuje swą najsłabszą nawet kontrolą. Trudno zaś przepuścić, ażeby samorzutnie nastąpił odwrót od dotychczasowego systemu rządów, a żeby Rosja weszła na nowe drogi przez reformy z góry. Przy skomplikowanym charakterze rosyjskiego kryzysu państwowego Stoi temu na przeszkodzie za wiele przyczyn. Do najgłówniejszych należy kwestia polska. Przeszkadzała ona zawsze w dziele zreformowania Rosji. Kto wie, czy Rosja nie byłaby dziś państwem konstytucyjnym, gdyby nie obawa, że z ustroju praworządnego naród polski skorzysta dla swej pracy, dla swej twórczości, dla swego wszechstronnego rozwoju. Już Katkow był na swój sposób konstytucjonalistą. Jeno chciał konstytucji dla centrum rosyjskiego bez nadania jej kresom. Ostatnia ustawa wyborcza jest próbą częściowego wcielenia w życie tejże właśnie myśli. Zmiana poglądu na kwestię polską i w ogóle na kwestię kresów trudną jest do pomyślenia nie tylko gdy idzie o biurokrację, ale o bardzo szerokie sfery społeczeństwa rosyjskiego. Według utrwalonego w wymienionych sferach przekonania wszystko co granice państwa rosyjskiego obejmują jest własnością narodu rosyjskiego zdobytą jego krwią. Nie dodaje się zwykle i pracą, bo sami Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że pracy niewiele w kresy włożyli. Chyba w niszczenie ich odrębności i kultury. Zdają się tam nie wiedzieć tego, że Rosji, takiej wielkiej, jaką jest ona w swych dzisiejszych granicach, nie zbudowała samorzutna energia narodu rosyjskiego. Jego twórcza praca, jego geniusz rodzimy, ale ta szczególna organizacja machiny państwowej, która sam naród rosyjski traktowała jako podbity, która dezorganizowała go, niszczyła jego budowę społeczną, a żeby sobie zapewnić od niego niezależność. Ta organizacja zasilana od czasów Piotra Wielkiego. Żywiołem obcym, kondotierami różnych ras, w szczególności zaś Niemcami, oparła swą egzystencję nie na dobrobycie rdzennej Rosji, ale na coraz nowych podbojach. Nie zajmowała się hodowaniem sił społeczeństwa rosyjskiego i budowaniem zdrowych podstaw jego bytu, jego kultury i jego z własnej pracy rodzącego się bogactwa ale rozszerzeniem granic państwa i doskonaleniem narzędzi do trzymania w swym ręku ziem zagarniętych, do życia ich kosztem. Ta organizacja, jak wszelkie tego rodzaju organizacje w dziejach ludzkości, na podbojach wyłącznie byt swój opierające, skazana była na prędki upadek. I do tego upadku szła, jak świadczy szybki rozwój państwowych niedomagań, na które nie widziano leku i na które dziś jeszcze nikt go naprawdę nie widzi. Groźne szczeliny w tej budowie państwowej zarysowały się nie od chwili wybuchu wojny japońskiej. Widziały je od dawna nawet sfery rządzące w Rosją, i czuły swoją wobec nich bezradność. Ta organizacja rządowa przyłączyła do Rosji całe kraje, całe odrębne i samoistne narody. Związała je z państwem wyłącznie administracyjnymi węzłami, wspólnym, scentralizowanym zarządem. Bo polityka jej, węzłów moralnych, nie była zdolna wytworzyć. Wreszcie wycisnęła na nich czysto powierzchowne piętno rosyjskie, utrzymywane drogą fizycznego przymusu. Gdy pod tą zewnętrzną szatą pozostało i rozwijało się odrębne życie narodowe, nic nie mające wspólnego z rosyjskim, ta organizacja stopniowo rozprzęgła się i utraciła dawną sprawność a jednocześnie władza jej utraciła urok potęgi i powagę w swym narodzie rosyjskim. Czy tak osłabiona będzie ona zdolna podołać tym wielkim zadaniom państwowym, które za wielkimi dla niej były wtedy, gdy czuła się silną? Czy będzie umiała uchronić państwo od staczania się po pochyłości, po której posuwało się ono wcale szybko za lepszych jej czasów. Jeżeli ona utrzyma niepodzielne rządy w swym ręku, jeżeli zdoła przywrócić Rosji w całej pełni system biurokratyczny, w którym ostatnie lata poważny zrobiły wyłom, to naturalnie Rosja od razu nie zginie, bo wielkie budowy państwowe nagle nie upadają. Rutyna zaś rządów biurokratycznych na pewien czas może jeszcze wystarczyć. Ale upadek będzie się zbliżał w szybszym o wiele niż dotychczas tempie. Szczeliny w budowie państwa będą coraz szersze i będzie ich coraz więcej. I klęski zewnętrzne i katastrofy na wewnątrz będą coraz częstsze, i coraz straszniejsze. Jeżeli zaś naród rosyjski, jego siły społeczne mają być powołane do odrodzenia państwa, do wzmocnienia jego wiązań, to dostanie on w spuściźnie po rządach biurokratycznych taki ogrom zadań. Zadań nierozwiązywalnych w tym kierunku, w jakim je rozwiązać chciały dotychczasowe rządy, że im na pewno nie podoła. I jeżeli przy swych głębokich niedomaganiach społecznych, przy swej słabości kulturalnej będzie chciał cały ten obszar od Kalisza do Władywostoku uważać za Rosję i na Rosję przerabiać, to się bardzo prędko okaże, że ta Rosja na jego siły, za duża. To państwo więc w tych rozmiarach, w jakich je historia ostatnich dwóch stuleci zrobiła, ma jedyny ratunek przed sobą, jedyną drogę do uzdrowienia się na wewnątrz i odrodzenia swej zewnętrznej potęgi, w zasadniczej zmianie swego charakteru i kierunku swojego rozwoju to nie może już być państwo jednego narodu rosyjskiego. Wszystkim innym narzucającego swą kulturę i swe instytucje. Siły innych narodów. A przede wszystkim polskiego. Muszą być na równi z rosyjskimi powołane do życia, do samoistnej twórczości. Ze strony rosyjskiej często słyszymy na to odpowiedź, że państwo różnonarodowe Niejednolite nigdy nie może być tak silne, jak państwo, w którym jeden naród niepodzielnie panuje. Obłudą byłoby zaprzeczać temu twierdzeniu. Ale trzeba się liczyć z możliwością. Na obszarze zajmowanym obecnie przez państwo rosyjskie naród rosyjski nigdy niepodzielnym panem nie będzie. Dzisiejsze jego stanowisko w Polsce to nie panowanie, to właściwie tylko okupacja wojskowa, która taką pozostanie zawsze przy usiłowaniu zepchnięcia Polaków do podrzędnej roli, jaką im się dziś przyznaje. Przyznanie Polakom samoistności i odrębnego ustroju autonomicznego w państwie nie jest ustąpieniem ze stanowiska, bo tego stanowiska Rosja w społeczeństwie polskim nie zajmuje. To tylko zorganizowanie prawidłowych rządów i stworzenie warunków normalnego życia na miejsce dzikiej okupacji, która im dłużej trwa, tym większą jest potwornością polityczną, nawet z punktu widzenia tego państwa, w którego imieniu jest utrzymywana.